Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 18.21 kwietnia. Michał Matusz, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie Grzegorza brał analizowany przez Europarlament. Jest apel policji do pasażerów pociągów, które w grudniu znalazły się na jednym torze. Środowe rozmowy pokojowe USA, Iran w Islamabadzie bardzo prawdopodobne. Prawnicy Parlamentu Europejskiego analizują wniosek polskiej prokuratury w sprawie europosła Grzegorza Brauna. Wkrótce, jak usłyszała nasza korespondentka Beata Płomecka, przewodnicząca Europarlamentu ma dać odpowiedź. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zwróciła się o zgodę na zatrzymanie Grzegorza Brauna, by przedstawić mu zarzuty. Chodzi o napaść na ginekolożkę z Oleśnicy, za co deputowany stracił już immunitet.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 Śląska Policja apeluje o zgłaszanie się pasażerów dwóch pociągów, które znalazły się na jednym torze. Chodzi o groźny incydent z 22 grudnia zeszłego roku na stacji Widzów Teklinów między Częstochową a Radomskim. Śledczy proszą o kontakt pasażerów pociągu Intercity Katowice-Gdynia lub Polregio Częstochowa Łódź Fabryczna. Ten ostatni skład między godziną 14 a 15 zignorował sygnał stop, przejechał rozjazd i stanął za nim już na torze, po którym miał przejechać pociąg do Gdyni. Na szczęście zadziałała sygnalizacja i ten pociąg którym podróżowało 250 osób, zatrzymał się w bezpiecznej odległości. Składy były sprawne technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura rejonowa w Częstochowie. Zbliża się koniec zawieszenia broni, a wciąż niejasna jest sprawa negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozmowy mają się odbyć w środę w Islamabadzie. Pakistańska stolica od kilku dni jest niemal sparaliżowana oczekiwaniem na obie delegacje o szansach na negocjacje z Bejrut. Milena Rashid Shehab. Po stronie amerykańskiej gotowy do wyjazdu na rozmowę w stolicy Pakistanu ma być wiceprezydent J.D. Vance. Jeśli umowa zostanie podpisana, dołączy do niego osobiście lub wirtualnie Donald Trump. Anonimowe źródła, na które powołuje się m.in. Reuters, sugerują, że choć Irańczycy podchodzą do nowej tury negocjacji z dużą rezerwą, to jednak się na nich stawią. Oni sami jednak wciąż temu stanowczo zaprzeczają. Żadnych rozmów pod przymusem powiedział przewodniczący parlamentu, który jest jedną z głównych postaci w irańskiej delegacji. Dodał, że wojsko jest gotowe do powrotu na pole bitwy. Irańczycy zaostrzyli retorykę po tym, jak w niedzielę amerykański niszczyciel zaatakował irański statek, który próbował naruszyć amerykańską blokadę irańskich portów. To tę blokadę Iran wskazuje jako główną przeszkodę w negocjacjach. Irańczycy podkreślają również nierealistycznie wygórowane żądania drugiej strony. Prawdopodobnie chodzi o podnoszone przez Trumpa oczekiwanie, że oddadzą Stanom Zjednoczonym swoje zapasy wzbogaconego uranu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia, Milen Rashid Szehab. Nawet 5 tysięcy złotych Taki mandat mogą dostać rodzice, których dziecko jeździ hulajnogą elektryczną bez uprawnień. O konsekwencjach przekonała się matka 13 z Łomży, kiedy doszło do wypadku. Na szczęście w tym przypadku nikt nie doznał obrażeń ciała. Policjanci ustalili jednak, że niespełna 13-letni Łomżanin poruszał się hulajnogą bez wymaganych uprawnień. Matka nastolatka, która pojawiła się na miejscu zdarzenia, została ukarana mandatem w kwocie tysiąca zł. Podkomisarz Karolina Wojciechian z policji w Łomży przypomina, kiedy dziecko może jechać hulajnogą. Dzieci poniżej 13 roku Życia, nie mogą kierować hulajnogą elektryczną ani urządzeniem transportu osobistego na drodze publicznej. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie osoby poniżej tego wieku mogą z nich korzystać jednak wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W przypadku osób w przedziale 13-18 lat wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Może to być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Hulajnogą elektryczną można też jeździć wyłącznie ścieżką dla rowerów. Klimat. Dobra jakość powietrza w całym kraju, tylko w grudziądzu dostateczna. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Duże zagrożenie w lasach na północnym, wschodzie, wschodzie i w centrum kraju. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Teraz czas na sport w trójce, bo jest 18.5 Adam Malecki. A to słoneczko dla mnie specjalnie? Tak, świecisz w studiu, świecisz <głos> tak. na złoto. I tym razem na początek tenis i turniej w Madrycie. Tam zresztą też świeci słoneczko. Tam w pierwszej rundzie grała Magdalineta i rywalką była amerykanka Montgomery. Polka z zadania wywiązała się niemal bezbłędnie wygrała w dwóch setach do czterech i do trzech i zameldowała się w drugiej rundzie, gdzie czeka kolejna amerykanka Iwajowicz. Z Madrytu do Tarnowa, który przez lata był ważnym ośrodkiem z tradycjami na mapie żużlowej Polski. Klub Unii przestał jednak istnieć właściwie z dnia na dzień. Trzykrotny mistrz Polski, ostatnio jeżdżący na zapleczu Ekstraligi, stracił sponsorów, wsparcie i finansowanie i wszystko się posypało. Nie ma drużyny, nie ma rozgrywek. Pozostała szkółka żużlowa, która ma uratować obiekt przed całkowitym zapomnieniem, jak to się wydarzyło na przykład z Warszawską Gwardią. A szkoleniem adeptów żużla w, w Tarnowie zajmuje się od lat wybitny zawodnik, były reprezentant Polski, Jan Szkołodziej. Podjęliśmy tu wszyscy wspólnie rękawice, że po prostu chcemy chcemy walczyć dalej i właśnie przede wszystkim też chodzi o dzieciaki, o młodzież. Też Tarnów jest związany od zawsze z tradycją żużlową no i mega by nam pewnie tego sportu bardzo brakowało, więc na szczęście udało się to wszystko omówić i jakby podejmować dalsze kroki i chciałbym, żeby te dzieciaki żeby mogły po prostu jeździć, szkolić się. Bo żużel to piękna dyscyplina. Podobnie jak kolarstwo, miłośnicy dwóch kółek zastanawiają się już zapewne, którędy będzie przebiegać tegoroczna trasa Tour de Pologne. Wiadomo, że peleton będzie przemierzał na przykład Pomorze i Kaszuby. Gdzie jeszcze? Więcej powie dyrektor wyścigu Czesław Lang. Startujemy z Gdyni, która ma swoje stulecie. Będziemy kończyli zachodnią pomorską będzie Koszalin. Drugi etap będzie również bardzo piękny, z Międzystroi do Szczecina i Meta na Wałach Robrego, czyli podjazd pod kostkę i Meta tam. Trzeci etap to można powiedzieć taki dedykowany też dwóm moim wielkim kolarzom przyjaciołom, Boleszek Piasecki, Gorzu Wielkopolski i Zbyszek Spruch, Zielona Góra, wicemi świata przecież. No i już później z Żagania jedziemy do Karpacza, mamy Metę na Orlinku. Piąty etap bardzo też piękny, bo z Opola i meta będzie na Kocierzy. Szósty etap Królewski, bo jesteśmy w Bukowinie i kończymy w Jelicce jazdą indywidualną na czas. A ile czasu pozostało do rozpoczęcia Tour de Pologne? Kilka miesięcy. 3 sierpnia start panów, a wcześniej 24 lipca ruszą panie. Wieczorem może jeszcze na Śląsku i w Małopolsce pokropić. W nocy temperatura minimalna od minus 2 do przeważnie plus 1 stopnia Celsjusza. Na samym wybrzeżu będzie cieplej, tam w nocy 3 stopnie w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia raczej nie będzie pochmurnie. Słońce powinno być całkiem sporo. Temperatura od 11 do 15 stopni, ale na zachodzie i północy może być nawet 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie 18:00, Za chwilę porozmawiamy o manewrach wojskowych Stanów Zjednoczonych i Filipin, na które to Chiny zareagowały mało przychylnie, bo wszystko rozgrywa się wokół Chin właśnie, Tajwanu, Japonii. O tym wszystkim Marek Wokulski wkrótce więcej Państwu opowie. Osiem i mamy po 18:00 Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Józef Niewarowski. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. A to telefon od Republiki, a dla Państwa numer dwie dwójki, siedem trójek, czekane Józef Niewierowski przy słuchawce, chętnie odbierze. To, co mają Państwo do powiedzenia, też chętnie wysłucha. 13 po 18. Tu trójkę. Kończące się dwutygodniowe zawieszenie broni między Stanami, Izraelem i Iranem, pewnie przedłużone wkrótce, sprawia, że na drugi plan schodzi to, co dzieje się na morzu Chazy Południowo-Wschodniej. Tam ruszyły manewry wojskowe Filipin i Stanów Zjednoczonych, uważane za jedne z największych wspólnych ćwiczeń wojskowych w historii. Łączymy się już teraz z Markiem Wałkowskim w Waszyngtonie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Na ile to po prostu wojskowy trening, ćwiczenia, na ile jednak sygnał polityczny wysłany do Chin? To jest sygnał polityczny, którego przesłanie jest następujące. Otóż mimo tego, że e, prowadzimy wojnę z Iranem, e, to nie... Odpuszczamy, nie zapominamy o tym, co się dzieje w Azji, co się dzieje na Morzu Południowochińskim, z Tajwanem. To jest taki sygnał wysłany do Pekinu, że Stany Zjednoczone angażując się w, na Bliskim Wschodzie nie bagatelizują tego, co dzieje się w relacjach z Chinami, co dzieje się z Tajwanem. To są znaczące ćwiczenia wojskowe nie tylko dlatego, że biorą w nich udział duże siły amerykańskie. To są jedne z największych, większych ćwiczeń tego rodzaju. Trwają 19 dni, 17 tysięcy żołnierzy i marynarzy bierze w nich udział, ale znaczące jest także to, że do tych manewrów przyłączyła się Japonia. Japońskie siły zbrojne wysłały 1400 żołnierzy na te ćwiczenia, co jest także sygnałem wysłanym do Pekinu i to się też wpisuje w takie bardziej militarystyczne, no, militarystyczną postawę obecnych władz w Pekinie, które zaledwie kilka dni temu zdjęły wielodziesięcioletnie restrykcje na eksport japońskiej broni. Także w tym sensie te ćwiczenia, te manewry wojskowe są istotne. Pekin oczywiście nie jest do końca zadowolony i takie pochukiwania pod adresem Filipin słyszymy, tym bardziej, że wojna z Iranem dotknęła bardzo Filipiny, jeśli chodzi o dostawę energii. Filipiny zwróciły się do Chin, czy chciały uzyskać pomoc chińską. No i tutaj Tutaj właśnie takie e, sygnały, między innymi w chińskiej prasie pod adresem Filipin, e, e, e, e, dwie... takie manewry, dwie... które nie są przyjazne wobec Chin, a z drugiej strony potrzebujecie e, o, naszej energii. Więc jest to część takiej e, dużej geopolitycznej układanki, e, ale tak jak mówię, przede wszystkim jest to sygnał do Chin, e, że Stany Zjednoczone nie zapominają o tym regionie. W tej geopolitycznej układance Chiny dla Donalda Trumpa od no, lat są bardzo ważne. Tak, one są kluczowe w amerykańskiej polityce zagranicznej. Oczywiście one w tej chwili zeszły na drugi plan. Zresztą Trump przesunął o miesiąc, ponad miesiąc, wizytę w Pekinie, która była, miała odbyć się mniej więcej za tydzień, pod koniec kwietnia. Przepraszam, pod koniec marca. Ona odbędzie się dopiero w połowie kwietnia, w połowie maja. No ale rzeczywiście Chiny są tutaj głównym punktem, jeśli chodzi o geopolitykę, bo chociaż Iran, Izrael Wschód jest ważny, no to jednak tym największym rywalem Stanów Zjednoczonych pozostają Chiny i w sferze militarnej, i w sferze gospodarczej. No i to jest taka też przygrywka, taki sygnał wysłany właśnie przed podróżą Trumpa do Chin. Natomiast jeśli chodzi o samą sytuację, o której wspomniałeś w wojnie z Iranem, no tutaj też mamy ciekawą sytuację, dlatego że według samego Donalda Trumpa, Wczoraj amerykańska delegacja miała udać się do Islamabadu. Trump powiedział o tym w jednym z wywiadów dla dziennika New York Post, mówiąc, że J.D. Vance i jego doradcy, pełnomocnicy Jared Kushner i Steve Whitcoff są już w drodze do Islamabadu. Badu, po czym okazało się, że nie są w drodze, tylko są w Waszyngtonie. Wczoraj Biały Dom mówił, ta wizyta nastąpi wkrótce. Podał potem informację, że J.D. Vance wyleci dzisiaj. I to, że jest cały czas w Waszyngtonie, jest jednak znaczącym sygnałem, bo oznacza, że to teraz Stany Zjednoczone czekają na to, co zrobi Iran, a Iran zwleka z deklaracją jak na razie przystąpienia do tych rozmów. Także tutaj też istotne rzeczy, jeśli chodzi o to, co dzieje się z Iranem, mają miejsce. Szeroki front ma Donald Trump, jeśli chodzi o te międzynarodowe działania, które prowadzi właśnie w tym momencie. Tak, już tutaj, w Stanach Zjednoczonych pojawiły się takie memy, jak J.D. Vance czeka na przylot delegacji irańskiej, e, nudzi się i właściwie e, tylko odlicza, żeby Irańczycy zgodzili się łaskawie e, do tych rozmów e, przystąpić, ale na razie najwyraźniej się nie zgadzają i Biały Dom, Trump, J.D. Vance są w tej chwili w trudnej sytuacji wizerunkowej, dlatego że okazuje się, że im zależy na tym, żeby e, Iran do tych rozmów przystąpił, a Iran zwleka, przedłuża. Trump grozi, że jeśli nie e, zawarte zostanie porozumienie to wznowi bombardowania, ale to jest z drugiej strony też coś, co, czego chce ewidentnie bardzo uniknąć. Marek Wałkuski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A w trójce teraz Good Neighbors at Home. Już prawie 21 minut po godzinie 18.00 po 18.30, koło 18.40 w trójce reportaż. Dziś poświęcony jest y, sprawie ziemi, na której ma stanąć centralny port komunikacyjny, a raczej port Polska, jak to teraz y, mówi się właśnie o tym wielkim centralnym lotnisku, y, z którego ma większość chyba samolotów w Polsce y, za parę lat y, latać, no i sprawić, że Polska stanie się takim transportowym hubem. No ale na razie jest tam ziemia, za którą państwo nie chce płacić y, bardzo dużych pieniędzy. Rolnicy czują, że mogliby dostać za tę ziemię więcej niż w tym momencie się im oferuje, no ale na razie są na tej ziemi, ją uprawiają i starają się stracić na tym wszystkim. Jak najmniej o tym reportaż około 18.40. A państwo dzwonią w sprawie szczepienia dzieci pod dwie dwójki, siedem trójek. E, mamy tydzień szczepień. Naukowcy głoszą, że szczepienia poprawiają nasze zdrowie, mają na to twarde badania, ale nie wszyscy ufają. Tym słowom naukowców. Pani Magdalena do nas zadzwoniła. Jako diagnosta, niestety, miałam już do czynienia z dziewczynką, która po przechorowaniu osty przeżyła regres rozwoju mowy, potwierdzony przez neurologa, ponieważ wielu rodziców uważa, że lepiej przechorować ostę niż zaszczepić, bo to szkodzi dziecku. Znam też przypadek dziecka, które w jedną dobę marło na septę meningokokową, na które to meningokoki również można dziecko zaszczepić. Pozdrawiam wszystkich szczepiących, którzy nie dają się manipulacjom i robią wszystko, co dobre dla zdrowia ich dzieci.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 Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po dwudziestej Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A co tam w Carrefourze? Aromatyczna promka. Kawa mielona Edusho familii 500 gramów, 50% taniej. 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 26 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Jesteśmy samotnymi istotami. Szukamy bliskości, relacji. Łudzimy się, że coś się zmieni. A może jedyne, co naprawdę nas ratuje, to uzależnienie?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 Jazz One Night prezentuje Zajfert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu. Adam Bałdych, Quintet i Jakub Miseracki. Jakob Carlson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Zajferta. Legendy Polish Jazz. Zajfert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18.30. Kawatina Hall Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie kawatinahaul.pl. Poleca radiowa.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 A Farm. Timeless Film Festival Warsaw. Festiwal Klasyki Filmowej. Kanon polskiego i światowego kina. Retrospektywy filmów Petera Weira i Jerzego Kawalerowicza. Włoskie Giallo. Filmy latynowskie. Kino czeskie. Timeless Film Festival Warsaw. Od 17 do 27 kwietnia. Serdecznie zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu trójki, Krzysztof Zyblewski. Irańska delegacja wciąż nie potwierdziła udziału swojej delegacji w rozmowach w Islamabadzie. Jutro mają się tam odbyć negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Według strony pakistańskiej zawieszenie brani obowiązuje do jutra do 13.50 naszego czasu. Prezydent Donald Trump dał już do zrozumienia, że może nie być zainteresowany jego przedłużeniem. Wyrok 3,5 roku więzienia usłyszał farmaceuta. Oskarżono sprzedaż leków służących do produkcji metamfetaminy i pomoc w jej wytworzeniu. Ferdynand G. w ramach prowadzonej przez siebie apteki miał nielegalnie sprzedać leki o wartości ponad miliona złotych. Według prokuratury wyprodukowano co najmniej 23 kg metamfetaminy. Zebrano zbyt mało podpisów. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy. Komitet referendalny czeka na uzasadnienie tego rozstrzygnięcia. Po zapoznaniu się z nim zapadnie decyzja, co dalej. Burmistrz został zawieszony po tym, jak usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i spowodowania strat w gminnej kasie na 2 miliony złotych. Piekary Śląskie wypowiedziały umowę w firmie odpowiedzialnej za odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska. To ta firma prowadziła tomskie schronisko, o którym było głośno z powodu niewłaściwej opieki skandalicznych warunków, w jakich były trzymane psy i koty. Umowa dla przypomnienia została zawarta w wyniku postępowania przetargowego jeszcze w 2025 roku przed informacjami o nieprawidłowościach w bytomskim schronisku. Jak dodaje Wojciech Maćkowski, rzecznik piekarskiego ratusza, umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym. Pełny serwis trójki o 19.00. W nocy temperatura minimalna, nawet około minus dwóch stopni Celsjusza do raczej plus jednego. No chyba, że państwo na wybrzeżu mieszkają, to nawet 3 na plusie w najchłodniejszym momencie nocy mogą się zdarzyć. A jutro od jedenastu do siedemnastu i słonecznie, ale przydałby się chyba deszczo i przydałby się. Dwadzieścia minut do dziewiętnastej. Państwo dzwonią pod dwie dwójki siedem trójek w sprawie szczepień. Zaszczepiłam oboje swoich dzieci przeciwko ospie. Tomusz w szkole przechodziły kilka fal ospy w przedszkolu. Kilka fal ospy w szkole nie zachorowały ani razu, kazu, a ich koledzy przechodzili. czasem bardzo ciężko. Dwójka dzieci wylądowała w szpitalu i mają ślady na twarzy. W sprawie każdej. Dwie dwójki, siedem trójek. Józef Niewirowski przy telefonie odbiera połączenie od państwa. A Fire i Everything Now. Tu trójka. 23 minuty do godziny 19. Reportaż przed nami poświęcony portowi Polska i rolnikom, którzy muszą sprzedać swoją ziemię, bo inaczej zostaną wywłaszczeni ziemi, na której staną budynki związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Ale najpierw James i Light w trójce. 20 minut zostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Centralny port komunikacyjny. Od samego początku budzi protesty mieszkańców. Nie inaczej będzie dzisiaj w opowieści Adama Bogoryja Zakrzewskiego, który odwiedza wieś Nowy oryszek niedaleko Żerardowa. Właściciele jednej trzeciej gruntów planowanych pod budowę największego w kraju lotniska Portu Polska odmówili sprzedaży nieruchomości. To m.in. państwo Joanna i Wiesław Bonieccy, których już za chwilę odwiedzimy. Nie sprzedali swojej ziemi, bo uważają, że skoro grunty te spółka CPK skupuje w ramach tzw. spec-ustawy w celu inwestycyjnym, to właśnie tak powinny być one wyceniane według stawek dla takich przedsięwzięć. O żalu za ziemią, pieniądzach i trudnych decyzjach dziś w reportażu Trzeba Uciekać. Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Posłuchajmy. Jedziemy. Chcieliśmy to dzisiaj skończyć. Mam tu wskoczyć na platformę? Tak. Sprzynieć ziemniakami i te wielkie podjęcie. Tak, ziemniaki wysypujemy do zbiornika no i tu już lecą nam do ziemi. Rodzi nam wyrzucenie, to nie możemy więcej zasadzić. Co dzicie, kiedy będziecie musieli gospodarstwo opuścić? No. Na zasadzimy mało. Myślę, że zdążymy jeszcze wykopać. Na płocie pana gospodarstwa baner nie dla Czepeka. Państwo Joanna i Wiesław Bonieccy wraz z synem Maciejem są przeciwnikami budowy największego w Polsce lotniska w podwarszawskich gminach baranów, teresin i wiskitki. Nie sprzedali spółce Centralny Port Komunikacyjny swojego 20-hektarowego gospodarstwa. Ziemi nie pozbyli się także trzej inni gospodarze z ich wioski Nowy Oryszew. Jeszcze mamy jeden baner. Spółka CPK nie okradajcie nas z ziemi i domów. Bardzo wiele osób zostało przez spółkę, powiem wprost okradziona w programie tak zwanych dobrowolnych nabyć. To zakończony już program wykupu przez CPK nieruchomości pod lotnisko. Właściciele otrzymywali ceny rynkowe, powiększone o 20% za wyzbycie się ziemi i o 40% za sprzedaż domu. Kiedy nie wyzbędą się majątku na rzecz spółki, wojewoda wyruguje wręcz ludzi z tych terenów, z tych gruntów. Zapłacimy Mniejsze pieniążki. A nie rynkowe? No wie pan... To jest temat może ceny rynkowe, ceny... No, ten reportaż nie będzie rzetelny. Pan podchwytliwie zadaje Nie, nie, mi się nie. nie podoba. Nie, ja nic nie będę mówiła, bo każde wypowiedzi, jakie udzielaliśmy jakimukolwiek, to były odwracane i co innego było przedstawiane. Także dziękuję. Pan zażądał autoryzacji i ja przedstawię hmm. Państwu to, co chciałbym wykorzystać.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 300 zł, a grunt rolny to jest 12-15 zł, 20, a nie 300 zł. A Jak... my otrzymali jaką propozycję? Najwięcej to było między tam 15 a 25 zł. W tym programie do na czekamy tak. na dokumenty, które będą mówiły, że liczy nam się to 120 dni do opuszczenia. Na razie takich dokumentów nie mamy. No i gdy otrzymacie, to co zrobicie?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 prowadzę się do mieszkania narzeczonej, jak, jak zostanę wywłaszczony z tej ziemi i będziemy po prostu szukali nowego gospodarstwa w nowej lokalizacji Rodzice najprawdopodobniej u siostry zamieszkają w domu Wysiadamy? Wysiadamy Do góry, do góry, do góry Oczyszczamy rodzice w tej chwili z no, po prostu, żeby nie korodowały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 30 km na obkoło nie ma. Nie ma do kupienia gospodarstwa zamiennego. Gdybyśmy się przejechali na sąsiednią wioskę, zrobili kilkanaście kilometrów, ja bym panu pokazał, gdzie były siedliska. No. To Dojedźmy. Wioski wyglądają przygnębiająco. Po niektórych domach zostały tylko gołe place. Wiele budynków ma okna zabite dyktami. To znak. Że sprzedana pod lotnisko. W nielicznych są jeszcze gospodarze. Dzień dobry. Polskie radio! Polskie radio! Dzień Panie dobry. Gospodarzu. Już nie moje, to syna jest. My mamy tu 4 hektary budynki. No. Na to czekam. A ja bo może będzie lepiej płacił. Bo łapali na sidło ludzi. No. Na sidło łapali. To jest banda grabieżców. Jednemu dają 50 zł za metr, jednemu 100 zł, a drugiemu dają 12 zł. O, najpierw sprzedali panie takie. Pracowali, a im mieli tylko tak, aby. aby. Nie, nie zależało, bo oni tak nie żyły z gospodarki, tylko z pracy. To oni sprzedali i poszli. A prawdziwy rolnik to został im od urodzenia. no. Budowało się, a teraz trzeba uciekać ze swojego. O. Kilku was zostało rolników tutaj w skrzelewie? No tutaj u nas się trzech zostało. Polecie, we wszystkich wsiach chyba po dwóch, po trzech, po czterech. No i co będzie dalej, jak oddać jej gospodarstwo? No co będzie, no to będzie. Jak dzą pieniądz dobry, to się kupi może coś. Ale czy się zdąży, nie wiadomo dokąd będzie wojewoda, to wysiedlą. Bo to jest biznes. Tanio kupić, posiąść, pohandlować tym jeszcze i się nadziać tak, jak się człowiekowi w głowie nie mieści. Bo ja to się dziwię ludziom. Dlaczego od razu na pierwszy wszystko jeden bez drugiego sprzedawali i poszli. Ale będą płakać niedługo też.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 na to trzeba wiele lat pracy, na zawartość próchnicy. Także jestem mocno sflustrowany, tak, że ja w nowym miejscu. Tata kupił ostatni kawałek ziemi jakieś 13 lat temu. Ziemia bardzo dobrej klasy i po dzień dzisiejszy ta ziemia pomimo we władaniu w moich rękach, gdzie wydaje mi się, że wiem jak ją doprowadzić do stanu produktywności jak najlepszego,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 To był reportaż Trzeba uciekać Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Kolejny reportaż w Trójce, 18.40 jutro. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to jak Jane Birkin, pierwiastka z trzech, kończy ją dzisiaj. Dziękujemy, kłaniamy się. Michał Jędrzkowiec, Elżbieta Malinowska, Józef Niewirowski i Michał Matus, dobrego wieczoru.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 Więcej na leksus-polska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.